Eloi, Eloi, lamma sabachtani, co się wykłada, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych, co tam stali, słyszawszy mówili, oto Eliasza woła. Zatem bierzawszy jeden, napełnił gąbkę octem, a włożywszy ją na czcinę, dawał mu pić, mówiąc, zaniechajcie, patrzmy, jeśli przyjdzie Eliasz zdejmować go a Jezus zawoławszy głosem wielkim oddał ducha i rozerwała się zasłona kościelna na dwoje od wierzchu aż do dołu. Wtedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak wołając oddał ducha, że prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. Były też i niewiasty z daleka się przypatrując, między którymi była Maria Magdalena,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 i przywalił kamień do drzwi grobowych, ale Maria Magdalena i Maria Matka Jozesowa patrzały, kędy go położono.